Niedziela, 11 kwietnia 1982 roku. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 120 Dzień Stanu Wojennego w Polsce. Chrystus z martwych jest, nam za przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Aleluja. Sięgam do słów tej staropolskiej pieśni, ażeby wyrazić myśli i uczucia, którymi dzielę się z wami, drodzy rodacy, w dzisiejszym dniu Wielkanocy. Niech Chrystus w tym zmartwychwstaniu będzie wam stale dany za przykład, tak jak był dany tylu pokoleniom przed nami. Niech ten przykład stanie się wymowny i owocny, zwłaszcza dla tych, a jakże ich wielu, którzy dźwigają krzyż. Mamy z martwych powstać. Alleluja! Et benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti Descenda Super Vos et Mane ad Semper. Środa, 14 kwietnia 1982 roku 123 dzień stanu wojennego w Polsce Ciesz się Królowo Niebieska Wesel się Pani Anielska Wszyscy Ci dziś wilszujemy Z weselem wyśpiewujemy Alleluja Że Syn Twój już z martwych wstał Oto nasze polskie rodzina Czeli Letare Łączę się z wami, drodzy rodacy, śpiewając je w sercu wobec Matki Chrystusa na Jasnej Górze i na tylu innych miejscach naszej ojczystej ziemi. Wspólnie wyrażamy tą pieśnią radość z Marcychstania pańskiego, która jest większa od jakichkolwiek doświadczeń i cierpień. Jest to radość z dobra, które stało się udziałem wszystkich ludzi w Chrystusie w sposób nieodwołalny. Trudno nie radować się, gdy widzimy, że wielu ludzi, nawet pośród cierpień, uczestniczy w tym dobru, odnajduje je na nowo lub pogłębia swoje z Nim zjednoczenie. Słyszę z wielu stron, że tak dzieje się dziś w sercach wielu Polaków. Wśród tego wszystkiego przytaczam słowa Episkopatu Polski. Biskupi wraz z całym społeczeństwem oczekują, że stan wojenny jak najrychlej się skończy. Internowani będą zwalniani. Wobec skazanych za czyny związane ze stanem wojennym będzie zastosowana amnestia. Osobom ukrywającym się zapewni się możliwość bezpiecznego ujawnienia się. Nikt też nie będzie zwalniany z pracy za przynależność związkową. Przytaczam te słowa i przyjmuję je za swoje. Są one dalszym ciągiem życzeń wielkanocnych. Skierowuję je do Was, drodzy rodacy, wobec Matki Zmartwychwstałego, wraz ze słowami polskiego rodzina czyli Ciesz się i wesel się w niebie, proś go za nami w potrzebie Alleluja środa 21 kwietnia 1982 roku 130 dzień stanu wojennego w Polsce w okresie wielkanocnym kościół w Polsce obchodzi święta swych głównych patronów naprzód w tych dniach Miesiąca kwietnia święty Wojciech, potem w maju święty Stanisław, obaj skupieni wokół Matki Bożej z jasnej góry, którą jako królową Polski czcimy w dniu 3 maja. Pragnę moją jubileuszową modlitwę, którą tutaj odmawiam co środę, połączyć w sposób szczególny z tą modlitwą, którą odmawiają moich rodacy na rocznicę swoich świętych patronów. Pragnę w niej zawrzeć wszystkie cierpienia i, na, i nadzieje, którymi żyją ich serca w roku pańskim 1982. Minęło już tysiąc lat od chrztu Mieszka. Zbliża się tysiąc lat od tej daty, gdy też przyszedł do nas biskup Wojciech z Pragi i z Rzymu, Biskup misjonarz, aby dać Chrystusowi ostateczne świadectwo, ponosząc śmierć z rąk pogan niedaleko ujścia do Bałtyku. Biskup męczennik. Ojczyzna otwarła się szeroko na to świadectwo. Przy relikwiach męczennika wyrosła pierwsza polska metropolia w Gnieźnie. Ukształtował się z rąb dziejów narodu i państwa. W sercach ludzkich umocniła się Ewangelia prawdy i wolności. I nadal trwa. Człowiek nie może żyć bez prawdy i wolności. I naród też, i państwo. Taki też jest sens tych trudnych miesięcy i dni, jakie przeżywam wspólnie z wami, drodzy rodacy, u stóp pani Jasnogórskiej, na szlakach dziejowych świętego Wojciecha. Cena prawdy i wolności należy do dziedzictwa Wielkanoc. Wpisała się raz na zawsze w krzyż i zmartwychwstanie Chrystus. Chrystus mówi, ufajcie, jam zwyciężył świat. Środa, 28 kwietnia 1982 roku. 137. Dzień Stanu Wojennego w Polsce Za wolność naszą i Waszą Te słowa dobrze znane z napisów na polskich sztandarach stanęły mi w pamięci, gdy w niedzielę Oktawy Wielkanocnej znalazłem się w Bolonii Wracając z cmentarza poległych II wojny światowej w kierunku centrum miasta odczytałem ponad ulicą napis Tą ulicą wkraczali żołnierze polscy przynosząc nam wolność Tą samą drogą Ty przynieś nam wiarę Pragnę wyznać przed Panią Jasnogórską że głęboko wstrząsnęły mną te słowa. Świadectwo żywej pamięci po czterdziestu prawie latach i zarazem gorące wezwanie. Dziś klęcząc w duchu na Jasnej Górze powtarzam te słowa wobec Was wszystkich, moi rodacy, którzy mnie słuchacie. Za wolność naszą i waszą ginęli Polacy na różnych frontach świata. Iluż ich poległo w czasie II wojny światowej. Walczyli za sprawę słuszną u boku sprzymierzeńców. Jakże wielu ich nie znalazło dla siebie miejsca w ojczyźnie. Jakże wielu poszło na emigrację. Dziś kiedy naród nasz przechodzi przez nową próbę, wołamy głośno wobec Ciebie, Matko Jasnogórska, w Polsce nie może brakować miejsca dla Polaków. Każdy człowiek ma prawo do swojej ojczyzny, nikt nie może być skazywany na emigrację. Pani Jasnogórska, raz jeszcze w ciągu tych trudnych miesięcy wołam do Ciebie, Byś wzięła w obronę prawa moich rodaków. Poniedziałek, 3 maja 1982 roku. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. 142 dzień stanu wojennego w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy moi bracia i siostry, Łączymy się dzisiaj w sposób szczególny z naszymi rodakami w Ojczyźnie, z rodakami, którzy dzisiaj czczą Marię jako Matkę i Królowę Polski. Jest to jej główne święto, 3 maja. Wspólnie z nimi się modlimy, uczestniczymy w Eucharystii. Wspólnie z nimi słuchamy Słowa Bożego i Apokalipsy i Listu Świętego Pawła do Kolosan i przede wszystkim tej zwięzłej Ewangelii, w której apostoł i Ewangelista Jan zapisuje wielkie wydarzenie swojego życia. Utrwala ten moment, kiedy został przez Chrystusa oddany Jego własnej Matce jako Syn. Oddany, powierzony, zawierzony jako Syn. Jezus powiedział Oto Matka Twoja, oto Syn Twój. I tak pośród modlitwy Rozważając Słowo Boże Jak gdyby w wiekuistym pryzmacie Patrzymy też na wydarzenia bliskie i dalekie z naszej historii Przede wszystkim patrzymy na to wydarzenie Od którego dzieli nas już prawie 200 lat Konstytucja 3 maja Wielkie wydarzenie Rzecz znamienna, że przyszło ono w przeddzień ostatecznych rozbiorów naszej ojczyzny. Zdawałoby się więc, że pozostała ta konstytucja literą martwą, a jednak doświadczenie dziejowe świadczy o tym, że ukształtowała ona życie narodu nawet i pod cudzym władaniem i w innym ustroju stała się duszą życia społecznego, życia narodowego i przez dziesięciolecia, przez pokolenia przygotowywała naszych przodków do odbudowy niepodległości. Taki jest już nasz szczególny dziejowy los, że to, co samo z siebie jest programem życia, musi być nieraz wprowadzane w życie za cenę śmierci. Tak było właśnie z Konstytucją 3 maja. A wydarzenia bliższe nam z tych lat zdają się mieć podobną wymowę jesteśmy świadomi że te wydarzenia lat 80 związane ze słowem solidarność mają także jakąś wielką nośność w życiu narodu w jego dążeniu do tożsamości woli kształtowania przyszłości i chociaż Spadło na nie doświadczenie dziejowe. To nie tracimy przeświadczenia, przekonania, że te treści i te wydarzenia również, jak niegdyś Konstytucja 3 maja, będą kształtowały życie narodu. Dlatego, bo pochodzą z jego ducha, odpowiadają jego duchowi, a naród... Musi żyć swoim własnym duchem, jeżeli ma żyć. Tak więc patrzymy na wydarzenia dalekie i bliskie poprzez pryzmat tych wiekuistych słów, które zostały wypowiedziane z wysokości krzyża. Poprzez pryzmat tych słów, którymi człowiek został zawierzony Matce Boga jako jej syn. W tym człowieku jednym wszyscy czujemy się zawierzeni Maryi. I dlatego też żyjemy świadomością tego zawierzenia Matce Bożej jako naród cały. Nie tylko każdy z osobna, ale jako wielka wspólnota. Czujemy się objęci tym słowem, oto syn Twój. Czujemy się synem i uważamy, że ona jest naszą matką. A to jej macierzyństwo rozszerzamy do wszystkich pokoleń, do dziejów, dalekich i bliskich widzimy jego znaki i jego oznaki w rozwoju tych dziejów które były i są trudne a przecież nie przestają być dla nas zawsze pełne nadziei pozostają nasze pozostają nasze dlatego, że mamy matkę Macierzyństwo jest źródłem tożsamości każdego z nas. Pierwszym prawem do człowieczeństwa jest to prawo, które łączy się dla każdego z nas z macierzyństwem. I tak też to dziwne macierzyństwo Maryi przeniesione kiedyś na ewangelistę i apostoła Jana a rozszerzone na tylu ludzi i na całe narody, w szczególności na nasz naród, daje nam szczególne poczucie tożsamości. Pozwala nam żyć nadzieją i stale postępować ku przyszłości, dziękując za to wszystko, co w przeszłości było dobre i twórcze. Dzień dzisiejszy w szczególny sposób do tego usposabia. Szczególnym znakiem obecności, macierzyńskiej obecności, Boga Rodzicy, w pośród nas jest Jasna Góra. Wspominamy o tym w dniu dzisiejszym, bo jest 3 maja. Wspominamy również i dlatego, ponieważ jest to rok jasnogórski. 600 lat jej obecności pośród nas w wizerunku jasnogórskim i wszyscy też do tego wizerunku sercem pielgrzymujemy a staramy się pielgrzymować także i drogami naszego życia myślę o tej mojej drodze na Jasną Górę myślę o niej od dawna i pragnę ją odbyć Uważam to za mój obowiązek, obowiązek serca, obowiązek syna wobec matki, wobec niej i wobec mojego narodu. Jestem moralnie zobowiązany, ażeby na tę wielkorocznicę być wspólnie z moimi rodakami u stóp, Pani Uważam też, że powinny być stworzone odpowiednie po temu warunki, i na to liczę w imię dobrego imienia Polski. I w imię honoru milenijnego narodu. Moi drodzy bracia i siostry, zgromadzeni tutaj przy tej grocie z Lurt, czujemy się jak gdyby obecni duchowo na Jasnej Górze. I przeżywamy całą tajemnicę tego świętego miejsca, całą wymowę tego obrazu, tego macierzyństwa, które zostało dane ku obronie naszego narodu. Bo macierzyństwo jest zawsze dla życia, dla obrony życia. Jeżeli dzisiaj ważne jest życie każdego człowieka, począwszy od chwili jego poczęcia, to w podobny sposób ważne jest także życie całego narodu, który czuje się dzieckiem. Dzieckiem wciąż poczynanym, wciąż rodzonym na nowo, wciąż dorastającym, dojrzewającym, wciąż zachowującym swoją tożsamość i poczucie więzi z matką. I z tą Matką, którą ma tu na ziemi, a którą jest Jego Ojczyzna. I z tą Matką, która jest najdoskonalszym pierwowzorem wszystkich matek, zarówno Kościoła, jak i Ojczyzny. Z Matką Niebieską, z Jasnogórską Królową Polski. Amen. Środa, 5 maja 1982 roku. 144 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska, w dniu 3 maja chcimy Cię jako Królowe Polski. Jako Królowa Polski jesteś głównym patronem ojczyzny naszej, wespół ze świętym Wojciechem i świętym Stanisławem. Jako Królowe Polski wzywamy Cię, Boga Rodzico, od roku 1656, kiedy to po pamiętnym potopie nazwał Cię tym wezwaniem Król Polski Jan Kazimierz, oddając pod Twoją obronę swoje ziemskie królestwo. W ten sposób Ty, która weszłaś w nasze dzieje od początków tysiąclecia Polski, Trważ w nich od Czech z górą stuleci jako królowa. Zaborcza przemoc potrafiła na okres całego z górą wieku wymazać państwo polskie i Rzeczpospolitą z map Europy. Jednakże królowa Polski ani przez chwilę nie przestała panować nad Polakami. Polska istniała dzięki swojej królowej. Dzień 3 maja przypomina nam datę uchwalenia wielkiej, nowożytnej konstytucji w 1791 roku, a więc ostatnich dosłownie latach I Rzeczypospolitej. Z tym samym dniem wiąże się uroczystość Królowej Polski. Jakbyśmy chcieli w sercu matki utrwalić to wydarzenie, które wbrew wszystkim pozorom Pracowało bez przerwy Na rzecz niepodległości narodu Wtedy Gdy przemocą odbierano mu życie W sercu matki to życie Zapisane głęboko Miało dojrzewać na nowo Pomimo przemocy O Pani Jasnogórska Bądź ciągle z nami Zapisuj Coraz to nowe daty W macierzyńskim sercu Królowej Polski Zapisuj nasze dzisiejsze Znowu trudne dni. Niech stają się wciąż nowym początkiem życia Polaków. Niedziela 9 maja 1982 roku. 148 dzień stanu wojennego w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani rodacy. Drodzy Krakowianie, czas świętego Stanisława był czasem trudnym i trudny był rok 1079, rok jego śmierci. Trudny, wyjątkowo trudny. A jednak ten trudny czas i ten trudny rok stał się w dziejach Ojczyzny i Kościoła. Szczególnym początkiem mówię to w czasie uroczystości świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który dał szczególne świadectwo Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Mówię to w roku pańskim 1982. Jest to także trudny rok i stąd Nasza modlitwa do świętego patrona Polski musi być szczególnie nabrzmiała wiarą, nadzieją i miłością całą naszą dobrą wolą. ażeby ten trudny rok stał się także początkiem. Bo przecież jest to zarazem rok 1982 wypełniony szczególną obecnością matki 600 lat obecności Maryi w jasnogórskim wizerunku streszcza się jak gdyby w tym jednym roku. A obecność Matki zawsze mówi o życiu. Zawsze Niesie nadzieję. Pani Jasnogórska jest w naszej historii wielkim znakiem nadziei. Życzę Wam wszystkim, ażeby ten znak wypełnił się, zwłaszcza w tym tysiąc 982 roku i łączę się z wszystkimi moimi braćmi w biskupstwie, z Waszym Metropolitą i Kardynałem, gospodarzem uroczystości z Prymasem Polski, najdostojniejszym gościem, związany z nimi więzią braterskiej posługi. Udzielam błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym, całemu mojemu umiłowanemu miastu i całej Polsce. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Środa 12 maja 1982 roku. 151 dzień stanu wojennego w Polsce. Tyś wielką dumą naszego narodu, gdy naród nasz był upokorzony, przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. Te słowa z Księgi Judyty będzie mi dane odmawiać jutro, 13 maja, podczas uroczystej liturgii w Fatimie. Słowa z Księgi Judyty odmawiamy również na Jasnej Górze i w całej Polsce, uroczystość Maryi Królowej Polski. Będą one stanowić dla mnie jakby żywe złącze z tegorocznym jubileuszem jasnogórskim podczas pielgrzymki do Fatimy. Niech ta, która jest wielką dumą naszego narodu, pomoże nam dźwigać z należną godnością wszelkie upokorzenie. Niech przeciwstawia się zagładzie tego, co prawdziwe, dobre i szlachetne naszej przeszłości i współczesności. Środa, 19 maja 1982 roku, 158 dzień stanu wojennego w Polsce Z dawna Polski Tyś Królową, przed Twoim wizerunkiem jasnogórskim Pragnę podziękować wszystkim moim rodakom, którzy byli ze mną w dniu 13 maja ubiegłego roku jak również i tym, którzy byli ze mną w dniu 13 maja tego roku w Fatinie. Z dawna Polski Tyś królową Mario, Ty za nami przemów słowo Mario, weź w opiekę naród cały. Naród jest wielką wspólnotą. Wspólnotą ludzi, pokoleń. Wspólnotą kultury, języka, dziejów. Naród ma swoją własną podmiotowość. Weź w opiekę naród cały, niech rozwija się. Naród nie może się prawidłowo rozwijać, gdy jest pozbawiony tych praw, które warunkują jego pełną podmiotowość. I państwo nie może być mocne siłą żadnej przemocy. Może być mocne tylko siłą pełnej podmiotowości narodu. Od 13 grudnia znów cierpię z moim narodem. Dlaczego nie przywraca się mu tej podmiotowości, która jest jego prawem? Dlaczego dokonuje się alienacji państwa, budując na przemoc? Dlaczego odbiera się państwu tę jedyną dojrzałą siłę, którą jest pełna podmiotowość narodu? Przyjmij taką moją modlitwę na brzmiałą cierpieniem, ty, która jesteś królową Polski i wyświęci patronowie mej ojczyzny. Z dawna Polski tyś królową. A jednak weź opiekę, naród cały, niech rozwija się. Środa, 26 maja 1982 roku. 165 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska, matko mojego narodu, Dziś pragnę Ci w sposób szczególny polecić i zawierzyć całą młodzież polską. Pozwól, że naprzód przypomnę własną młodość, która w swej części najbardziej decydującej była trudna. Był to czas wojny i okupacji, wielka próba całego narodu, wielka próba młodzieży. Był to równocześnie czas afirmacji najwyższych wartości. Ileż razy na miarę heroizmu, ileż razy za cenę życia. Dziś polecam Ci o matko i zawierzam współczesne młode pokolenie. Ten młody las, który wyrósł pośród starszego lasu. Młody las serc i sumień. Spraw, aby te serca i te sumienia były zdrowe aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Dziedzictwo praw i wartości, równocześnie dziedzictwo trudów i ofiar. Niech to dziedzictwo w nich będzie żywe i niezachwiane. Niechaj umieją łączyć w sobie odwagę i rozwagę. Nieodzowna jest bowiem odwaga, aby być prawdziwie rozważnym. I nieodzowna jest rozwaga, aby być prawdziwie odważnym. Być odważnym to znaczy myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. Polecam Ci i zawierzam o Matko ludzi młodych. Niech nigdy nie zwątpią o przyszłości. Niech pamiętają, że przyszłość jest człowiekowi także zadana. Jest mu zadana w nim samym. O Pani Jasnogórska, Jakże Cię błagam o przyszłość mojej Ojczyzny, o tę przyszłość, która zadana nam jest w każdym człowieku, a nade wszystko w młodym pokoleniu. Oby zrozumieli, oby podjęli, oby spełnili, oby im nie utrudniano, lecz pomagano.